Serdecznie witam was wszystkich na meczu Hufflepuff kontra Gryffindor. Jak się ten pojedynek skończy? Wszyscy jesteśmy tego bardzo ciekawi. Z tej strony, tej strony Kio! wasz znienawidzony puchon, który robi czyn społeczny, bo jak zwykle musiał oczywiście narozrabiać. Pumy szaleją, nie mogą się doczekać. Patrzą z dziecieni na boisko, kiedy zawodnicy wyjdą, kiedy ten nóż się zacznie. W oddali widać już zawodników. Bracze obu drużyn zmierzają na środek boiska. To tym razem zwycięży, to powie nasz, nasz kochany Kio. Z tej strony Minerwa McGonagall. Kto dzisiaj zwycięży? Pomyślam się, że muszę powiedzieć, że ha, bo gdybym tak nie powiedział, to nie byłoby źle ze no, mną w pokoju wspólnym. Pumy szaleją eee... nadal. Kiohei, prosiłabym, żebyś zachował obiektywną stronę, a nie wypowiadał się za jakąkolwiek z drużyn. To zrozumiałe? Pani profesor, jak ja zachowam obiektywną opinie, to Pani mnie ze szkoły wyrzuci, więc wolałbym nie. Powiedzmy, że może być. O, o, to się bardzo cieszę. Pomy ją nadal. <głosy> dobrze, dobrze kiohej, bardzo, bardzo jestem z Ciebie zadowolona. Czuję Twój entuzjazm. <głosy> Myślę, że Profesor Dumbledore również. Myślę, że możemy zaczynać. Nie, nie, jak już profesor cho, Hołcz wyjdzie na środek. Już widać gracze na boisku. Sędzia wchodzi razem, a gracze już są na miotłach, bardziej gotowi do gry Zapowiadać tłumy szaleją nadal. <grym się> Wokojek <wytrzymać> kochaj, możesz na razie powstrzymać, co i niesamowite. Kapitan Gryfin, drużyny Gryffindoru uścisnął dłoń kapitana Puchonów. Ta swoim motli i odbija się od ziemi, unosząc się w powietrze. Tłumy szaleją, zastanawiają się, cóż to się wydarzy dzisiaj. Czy ktoś z mnoty spadnie, czy rozbije się o... Na, o, o ziemię, czy połamie sobie wszystkie kości, czy wyląduje na tydzień w skrzydle szpitalnym. Dzięki Bogu mam bardzo dobrą pielęgniarkę, która zajmie się zapewne na pewno wszystkimi. Toczy na tą miotłę w locie błyskawicy. Jest przekonany, że ten mecz wygra. Piłki lule w powietrze. Nicz, wznóś się. Zaczyn... Poleciał gdzieś w przestrzeń. Ciekawe, czy szukający sz... do... znajdzie go szybko, czy może jednak nie szukający strzałę jako pierwszy przejął kapla łapie go i leci w stronę obręczy czy mu się uda, czy trafi, czy po drodze nie, nie spotka żadnych przeszkód. chud tej polecił za tłuczkiem Bał, gwałtownie nawraca i wystrzelił jak w drodze Tatunku. Kuczek poleciał w stronę na... No gdzie na... Na... leci w stronę Wy znajdzie się na boisku ktoś, kto się ulituje nad, nim, nad jego losem. Ktoś, kto uchroni go przed bólem. Ratuncie I do lata za tłuczkiem. Tak. Właśnie, do tego część za tłuczkiem, jest, ja już nic, nic nie Kapitan Gry Gryfonów coś mu się chyba pomylił. <laughs> dawaj, komentuj! Komentuj! Komentuj w ten sposób, coś mu się pomyliło! Na chwilę zapomniał, na chwilę zapomniał, kim jest? jesteś im, nie, powinien Kio. Za to... hey, ej, ja mogę też komentować, tak jak ten! Pio! Dłomy przeszkadzają komentatorowi! Komentator prosi, żeby się przymknęli na chwilę! Nie! Yeah. Puczek leci za Poterem! Jeżeli on nie zareaguje, to będzie tragedia! Gryffindor straci swojego... Mhm Kapitalna wylą, wyląduje w skrzydle szk szpitalnym będzie cały połamany Patrząc na naszą piękniarkę wydaje mi się, że byłby szczęśliwy. Ale piękne damy <głos> będą zawiedzione i co wtedy? Co okay. hej? Co z, co okay. z paną Ewa? Kup się na.. Przepraszam. Meczu. Dobrze. Gdzie są pałkarze? Gdzie są nasi piękni pałkarze? Już, Ty... już jest pałkarz, już jest. Black, najlepszy przyjaciel Pottera, zauważył tłuczka, leci już w jego stronę, odbija go w drugą stronę. Co za emocje! Komentator już wysiada! Ja. Komentator wysiada już, tego pociągą za szybko jedzie. Black odbił tłuczka, co, co za szczęście, piękne damy krzyczą ze szczęścia, ale co za Berasiusem? serio! serioż? udało mu się, uniknął tego tłuczka. Tu już raczej niewiele osób jest zadowolonych z tego, ale co się tam komentator zna na tym? Gdzie jest obrońca? Co się stanie dalej? już szybuje w stronę obręczy gryfindorów, czy mu się uda trafić? Jest bardzo pewny siebie, ty nikt mu nie przeszkadza. Wszyscy wstrzymali oddech, czekają niecierpliwieni. Ktoś to co się wydarzy, czy ktoś mu nie przeszkodzi, czy będzie pół... Niestety tłuczek ponownie się uwziął się na Pottera. Czy tym razem Black okaże się, wykaże się sprytem i szybkością i uda mu się uratować najlepszego przyjaciela. Czy może jednak, nie, aby raz już malejszy szybuje, to jest bardzo długa, długa droga w całym jego życiu. W stronę Kim. Te tłuczki się uwzięły na kraczy. Tak, szukający mają pecha na to, z tego, co na to wychodzi. Proszę Państwa! Co za niesamowite emocje! Kio hej! Trochę więcej energii, chłopcze! Trochę więcej! No dole! No. o tu? tą Kim w końcu! Ona jest w twojej drużynie! Komentator miałby więcej emocji, gdyby kibice się mu nie wcinali, jak Gacie w pewną część ciała. Do pierwszej bramki. Najlepsze wrzucają i to widać. Ej! Ale na szczęście go nie było na bramce, więc rzucił kapla w stronę omręczy. Czy jednak przeleci, czy nie, czy trafi, kto to może wiedzieć, kto to może wiedzieć, nawet ja tego nie wiem. Hafel Hufflepuffu na szczęście znalazł się przy kim w ostatniej chwili odbił tłuczka, tym samym uratował ją przed bolesnym upadkiem z miotły. Nagle złoty z nich pojawił się na boisku. Kotr zmierza w jego stronę. Już wyciągnął dłoń w jego kierunku. Już widać to pragnienie w jego oczach, żeby chwycić. Tymczasem Aberasius zdobył gola. 10 punktów dla Hapel Tłumy szaleją. Wszyscy skaczą z radości. Pierwsze punkty są. Kim nie czekała długo i poleciała z. Za niczem. Kafel za to ląduje w dłonie ścigającego Gryffindoru. Erin poleciała w stronę bramy Kafel ale nie trafiła. Już prawie miał znicza, ale niestety tłuczek mu w tym przeszkodził. Znowu się pojawił za nim i już atakował jego ramię. Kto go wyratuje? Czy będzie musiał sam sobie radzić, czy znowu ktoś przyjdzie mu z pomocą? Na szczęście, pod nie odbył większych obrażeń. Nie wydaje się być to niczym poważnym. Tymczasem, Aberasur skręca w stronę Erring. A blokował jej drogę, bo najbliższej bramki. Nicz Mniecznie, że to z pola widzenia. Tak odbił kurczak w stronę. W przeciwniku User disconnected from your channel. Kim, zatrzy Kim zatrzymała się i leci po znicza Ponieważ zobacz, ujrzała go po drugiej stronie boiska Krystal przejęła kafla Leci teraz dom ręczy czy, no, czy jej się uda I trafiła udało się Punkt 20 punktów dla Hafelpapu. Tłumy krzyczą Zapowiada się chyba o ciekawa impreza w pokoju wspólnym Potter ujrzał Ponownie znicza i już je Leci takim te ścigają się, aby go złapać. No to plać cały czas chodzi z puczkiem. Naprawdę irytująca jest ta mała piłeczka. Takie coś małe, a potrafi porządnie telewować. Proszę Państwa, z nich skręcił gwałtownie. Poleciał pomiędzy ludzi. wszyscy przeszukający szukający odważą się na ten czyn i wlecą w nich, aby dostać tą małą złotą piłeczkę. Każdy marzy o wygranej. O kurde, czekłóg ponownie uwziął się na Kim. Leci prosto w jej stronę. Co się stanie? Czy to się uratuje? Czy może jednak zrezygnuje ze złapania znicza i będzie chciała ocalić własną skórę? Wleciał bez nim bez niczego w ludzi, nie przejmuje się tym, że może kogoś stawić, proszę Państwa, co to za emocje. Kim niestety przyzgnęła do miotu i zaczęła uciekać. Krzyczy jakieś niezrozumiałe słowa, a może zrozumiałe, tylko komentator ich nie powtórzy, bo nie chce zostać nie. wyrzucony ze szkoły. I bardzo dobrze. To jest nie... Niewiarygodne zachowanie, tak się nie powinno zachowywać na boisku. Zmierza już w stronę Kim. Seriusz zauważył drugi tłuczek. I odbił go w stronę Kim. Seriusza. Tatar <grytator grytator> zgubił się w tym, co się dzieje na boisku. Ale to nic, zaraz się wszystko wyjaśni. Jest kolejny gol i to najważniejsze. Dobra. 30 punktów dla Havel proszę Państwa. zapominajmy, że i tak trzeba złapać znicza, aby wygrać. To wygra, według mieszance są w tej chwili bardzo dobrze Kim jednak zmieniła swój plan i ponownie i popędziła w stronę trybun, ponownie nie przejmując się tym, że może kogoś zdabić, pozbawić życia innych kończyn. Proszę Państwa, nic leci prosto w Severusa Snape'a i zgon macha rękoma, pewnie myśli, że to osa, no może ma uczulenie, no co pokraci, są różne choroby i uczulenia są na tym świecie. Miecz polecić, leci wysoko w powietrze. Oczywiście nasz szukający z gryfin, Gryfinów nie oszczędził sobie złośliwości, no w końcu to jest cecha charakterystyczna dla tego domu. Ale pamiętajcie, nikt nie jest tak złośliwy, jak wasz komentator. Kim oczywiście stanęła w obronie niewinnych i odepchnęła Pottera, lecąc w górę za małą złotą flamką. Severus nie pozostał głuchy na te zaczepki, szturchnął Pottera. Czy coś to da? Czy może zlecić z miotły? Posunął się po miotle. Czyżby Se Severus Snape miał w tym jakiś cel, aby Gryfoni przegrali? Czy Puchoni go może przekupili? Czy to jest... KORUPCJA? Potem w ostatniej chwili chwycił się jedną ręką miotły, trzyma się jej niczym ostatniej deski ratunku, czy uda mu się na nią wejść? Kim cały czas leci za zniczem. Jest pierwszy gol dla Gryffindoru! Tu my szaleją, wszyscy się cieszą! Aż komentatorowi uchy szyb. popękały. Znowu tłuczek się pojawił. Ty już odbił tłuczek w stronę Kimi, po, po, podleciał do Jamesa. Wiedział, że sobie nie poradzi i pomoc musi być natychmiastowa. Potem wsiadł na swoją miotę i poleciał za złotą piłeczką. Tłuczek zaatakował Gordona. Wzięły się na naszych zawodników. Ojeju, co to się stało? Zordon stracił spodnie. Proszę, pani, proszę zamknąć oczy, wszystkie nauczycielki, proszę opuścić te trybuny. Tylko nie pchać się, na te kobiety i dzieci. Kim, kim robi uniknie tracąc małą, małą złotą kulkę z oczu. Udało się, pałkarz uratował naszego Zordona, więc jednak nie będzie kogo wyceniować do końca życia. Złotę znicz leci w dół, Potem szybuje za nim. Czyżby znicz chciał sprawdzić kondycję naszych szukających najprawdopodobniej? Kim poleciała za zniczem? Jest tak bardzo zdeterminowana jak ja, kiedy muszę iść na eliksimy. Aby raz urzuca Kaplan, Czy będzie kolejny punkt? Czy się mu uda? Wtysy trzymają kciuki. Drugi ścigający łapie. I jest kolejny gol. Jest! Tłumy znowu szaleją. Owacy na stojąco. Co to się dzieje? 40 do 10. Zapowiada nam się miażdżący sukces. Black od pijakuczka w stronę Kim, aby uratować, aby utworować drogę Proszę państwa. Wychodzi na to, że szukający chyba się nie lubią. W powietrzu tam odbywa się ostra wymiana zdań. Erin została niestety sama sobie. Musi sama sobie poradzić. Nikt po prostu jej nie chce pomóc, a to Krajcy. Aby raczysz Aby ponownie szybuje w kierunku kapla. Kim robi uniki? Kuczek zmierza w Erin. Ja, ale udało jej się na szczęście go uniknąć. Niewiele brakowało. Kim ponownie zauważyło znicza i leci za nim. Nie skręcił. Ten... Potem leci za zniczem. Proszę Państwa, nic się przed ich oczami nie, nie ukryje. Potter robi młynki. Komentator się zastanawia, czy za chwilę nie ujrzymy treść zawartości żołądka potera. Choczek <gulana> utarzył mamę. w Meredith. wpada z miotry. proszę Państwa, mamy chyba pierwszy, pierwszą kontuzję. Erin cały czas czujnie szuka Kapla. Drifindor z... Traci gracza, to wielki cios dla nich, ponieważ w drużynie wszyscy są ważni. To jest niczym dobrze naolibiona maszyna, jeżeli jeden trybik wypada, to cała konstrukcja w pizdu. Kim leci dalej, za niczym, widocznie nie przejmuje się tym, że Gryfito stracił gracza. To jest zimna kobieta, ją nic nie rusza. Gryfonii dombrali się do kafla, ścigający podaje go Erin. Ma szansę, może trafić. Relay zauważyła kim, leci w nią i wpada prosto w tej ja osobistej matwy. Ewidentnie nie chce, aby puchoni wygrali ten mecz. Rzuca karnego. No. Proszę Państwa, nawet skice się gubią w tej grze. Ona jest taka emocjonująca, a w tej chwili mamy karnego. Każdy dla Hafel, Hufflepuffu. Się, czy wykorzystają szanse? Rzut wolny, raz już rzuca. Czy mu się uda? To złoty znicz nagle zniknął nie wiadomo gdzie. Pewnie gdzieś już w stratosferze. Beraz już Makafla ustawił się do bramek i rzucają ją o i potem chyba będzie miał wiel wielkie problemy kiedy zejdzie z tej miodły a może już postanowi że z niej nie, nie zejdzie proszę Państwa Puchoni mam świetny punkt. Zordą z całych siłki bituję, aberraz aber, aber, już Ale chyba nauczyciele nie, nie docenią tego wyczynu. Niestety rzuć się nie udał. Alex obroniła w ostatniej chwili, a niech to szlak trafi. Niech ją piekło puchłonie. Kafla przyjmuje kry Krystal, czy się uda, ma szansę, leci, leci, leci, no! Aberracius nie jest widocznie zadowolony ze swojego rzutu, nie dziwię się, ja też bym nie była zadowolona, ja też bym nie był zadowolona. Pogadanie jest właśnie Krystal ma czysty teren. Spotry zauważył, ponownie znicza, znowu gra się znowu emocje zaczynają ją wrzeź. za to unosła się tylko, aby mieć lepszy widok. Widocznie postanowiła nic nie robić w tej chwili. Takimniczy się tylko znicz w tej chwili. Widać tą determinację w jego oczach. Black ponownie odbija tłuczka w kierunku ścigającego Hufflepuffu. Znicz nie daje się tak łatwo złapać. Bawi się, kręci, leci raz to w górę, raz w dół, Ciao, ciał. Pałkarz również odbija tłuczka w kierunku Blacka. Złomy szaleją. Tłuczki śmigają w powietrzu. Jeden w jednego, drugi w drugiego. Czy któryś trafi, czy komuś może się jednak uda wyminąć. Niestety tłuczek uderza w krystal i spada. Kolejna kontuzja. Pani pielęgniarka nie będzie zadowolona. Potter wyciąga już rękę podnicza. Jest kolejny gol. 50 do 10. Kim? Radzę się sprężyć i złapać tego nieca, bo jak nie, to będzie źle. Proszę pozostać bezstronny, twoje strony, Piohei. Aberasius złapał lecącego kapla. Kim wyciąga rękę po znicza, czy jej się uda. Stawa na szale wszystko, swoje życie, popularność w twoim domu i to, że jej nie No właśnie. Rali odbija tłuczek Aberasiusa. Erin Makafla, czy jej się uda trafić? A co ze Bo Potrewy przed za Kim robi się gorąco, Kim. Erin oddaje rzut. A leci za Erin. Chce uratować, tylko czy się uda? 50 do 20. GOL! Za to Znicz cały czas jest widoczny. Są coraz bliżej. Kim cały czas wyciąga rękę poznicza. Znicza. Tłuczki lecą ponownie w stronę, szukających się wzięły. Wszyscy stają z miejsc. Co to będzie? Co to będzie? Potter popisuje się swoim lataniem na miodle, jakby to mi niby coś miało dzieno. dać. Niech Cóż za emocje! To się w głowie nie mieści. Kibice Hufflepuffu krzyku, krzyczą. Potter, spadaj! nie się, bo ci dam trola z transmutacji. Pani profesor tutaj chce jakieś korupcje wprowadzać, ale komentator na to się spodziewaj. nie zgadza. Komentator się na to nie zgadza. Kim leci w dół? Chce, żeby Potrę zleciał z miar, chce zobaczyć jego rozpłaszczone ciało na ziemi. Jakby mogła to sama by go rozpłaszczyła. Kim ma już prawie w ręce znicza. Kafel w rękach papu 60 do 20. Potter uchylił się przed tłuczkiem. Komentator osłup aż z tej emocji. Wow. Pot Potter skończył się popisywać w końcu i ponownie leci za zniczem. Widocznie tak którą tak bardzo kocha, nie zwraca na niego uwagi. Dobrze, Aberasius mówi, Potter spadaj zmiotły! miotły. Znicz teraz ukochał sobie Aleksandrę szukający postanowią polecić obok niej, czy może przypadkiem jej nie zrzucą z Erin leci za kaflę. Przechwytuje kafla. Tłuczek atakuje Aberraciusa. Noż, co te tłuczki? One są zaczarowane, proszę Państwa. To jest niemożliwe. Ktoś ustawił ten mecz. Jordan widocznie już uważa, że wygrał. Tańczy na miotle. Erin krnie prosto strony pramyk, cóż za styl latania? A -a -a. Komentator ogłuch, ale to nic! Y -y -y. Tomy To szaleją! nie <coughs> został zdobyty do tej pory! Czekający się opier... <coughs> Jest! Gol dla windowu, 60 do 30! Kafelka wziąć się do roboty w końcu! Aby raz złapie kafla cóż po bramce telefonu Kim dalej chce złapać znicza widać, że jej na tym zależy O nie! Tłuczek uderza w kim? Ten mecz jest ustawiony. Ja, ja oficjalnie informuję, że ja więcej nie będę uczestniczył w do ustawionych czasach. Uspokój się. uspokój się, chłopcze. Ale to jest ustawione wszystko. Ale Kimiec jednak doświadczona, trzyma się mocno, nie spada, zawichowała na chwilę, ale za chwilę pewnie dojdzie do siebie. Niestety Aleksandra obroniła. Nie ma kolejnego punktu. rasius nie pokazuje się już więcej w pokoju wspólnym. Kim jest na oszołomiona, ale nie poddaje się. Leci dalej. Ma wywalone na kontuzję, Jej złamania się nie tyczą. Co przespałem? Jezu! Co się do na wejście. Jeden z kibiców ewidentnie zasnął. Nie rozumiem jak można spać. Kim leci za zniczem. Potter wyciąga rękę po niego. 60 do 40! Aberasius przejmuje kafla. Pędzi w stronę bramek. Puczki się nie poddają. Kafel wylądował spylędow w rękach kafel papu. Bigający ok. popycha Erin. Przejmuje kafla. Kurde ja teraz je. Proszę państwa. 70 do 40. Kim leci dalej za zlicę. No i wyważnie! Kmuczek zaatakował po teraz. Nicz się nie chce poddać. Nie chce być złapany. Riley odbiła tłuczek, uratowała go! Jest! To za szczęście! Wszyscy są szczęśliwi! Erin poleciała w stronę kafla, chce go przejąć! Nie Kafel przejęty przez Gryfonu! Czekajcie chwilę! Potter uchyla się przed tłuczkiem. Tym dalej próbuje łapać znicza. Erin łapie kafla i leci w kierunku bramek. Zordon niestety postanowił sięgnąć po ostatnią broń i obronił bramkę własnym zadem. To jest wielki zad, ten zad, te zad będzie po prostu noszony na rękach. Nie. Zordon krzyczy, wyznaje miłość w swojej wymbrance. Sharon, możesz być szczęśliwa, ktoś cię pokochał. Nie. Nie. Nie. Erin jest wyraźnie niezadowolona z tego, że już się nie udał od... Aperat przyjmuje kafla. Leci w stronę bramek. Leci, leci, leci. Dolecieć nie może. To jest bardzo daleka droga. Erin próbuje przejąć kafla. Czy się uda? Czy to nie jest już za późno na reakcję? 80, 80 punktów dla Papu emocje! O-o! Erin wyraźnie postanowiła pogardzić swoim bratem! Emocje są nie do wytrzymania! Profesor McGonagall nie może znieść tego wulgaryzmu na boisku! Kim leci za zniczem? Już leci od dłuższego czasu! Potter nadal wyciąga! znicza. Tłomy krzyczą, złapcie tego zlicza, chcemy iść do domu. A teraz już leci po kafla. Erin głos swojego brata. Liczy, że to coś da, ale szczerze w to wątpię. I już go czuje w swojej dłoni? Już? Znicz niestety skręcił w dół. Co za pech. Nabutłoczek. Twój leci prosto w rękę kim. Ten mecz jest ustawiony. Jak nic. To niemożliwe, aby taki wspaniały dom, jakim jest Hufflepuff, mógł przegrać mecz. To Pio, jest niemożliwe. Hej, pros proszę cię o obiektywność na tym meczu. Ja jestem obiektywny. Nieprawda. Zaraz zarobisz szlawan. Pani profesor, jeden szlawan wsteczy we wstecz. Aby przejmuje Kapla Kim wyciąga drugą rękę, no wszak ma dwie ręce Ponownie tłuczek leci w stronę Ścigającego Hufflepuffu Podnaj wyprzedza Kim To za emocje Żaden z nich nie ma znicza Tłuczek pokrąża Potera, szykuje się już do, do uderzenia. Tłumy krzyczą! Tłuczek Potera, tłuczek z Potera zabij! Poter próbuje zrobić unik, aby nie oderwać łóżkiem. Jednak może piłka okaże się być takim. No, bardziej... Tłumy, tłumy przerywają. Jest 90 do 40. Potr leci za zniczem Erin, łapie kapla i leci w stronę ramek. Zordon pozdrawia publikę. Publika pozdrawia Zordona. Jest! Gol! 90 do 50. Im cały czas swoją rękę, ma wywalone na ból. Plak odbija tłuczki we wszystkie możliwe strony. Pies mu w sumie wszystko jedno, czy trafi w czy w jakiegoś kibica. Jest wściekły. Ha, chyba w Trzantra Aleksandra broni w bramek, jak tylko może. Erin odbiera kapla i lecie, leci w kierunku bramy kapel-pafu. Kim nadal próbuje złapać, nicza ta dziewczyna się nie poddaje. To nie w jej stylu. Znowu jest walka o kapla. Erin oddaje rzut. Jest 90 do 60. Aberasius ma kapla w swoich rękach. Czy mu się uda? Już on gniew w stronę Aleksandry. Aleksandra chce wyraźną bronić bramkę zależy jej na tym Jest gol! 100 do 60, co to za emocje! To najpewniej taki wspaniały komentator pojawił się z nicz! Jest już tak blisko Prawie go czuję w swoich palcach Tłuczki znowu skupiają się na szukających Erin przechwytuje znowu kapla. Szukający się przepychają Jeden chce zrzucić drugiego Tak drugi tłuczek kieruje kierunku Kim Erin leci w stronę bramek I oddaje rzut o nie. Kuczek trafia w miocie, Kim. Jest teraz w poważnym problem, problemach. Tutaj wykorzystuje tą okazję i sięga pożnicza. Nie ma w nim zero litości. Jest 100 siedem... siedem do 70. Kim wiruje w powietrzu? Aderasyzm trzyma kapla w swojej dłoni. Znicz coraz bliżej dłoni Pottera. O nie! I jednak, powstrzymałam powstrzymała i leci dalej za zniczem. 10 do 70. Wszyscy wychy wychylają się z barierek. Niestety Potter jest szybszy. Wszyscy zamarli. I Potter złapał tego znicza. Niestety, jak mówiłem, ten mecz jest ustawiony. Nie masz czego się cieszyć. Ja się będę odwoływał do tego. Ja to samo? Ja też. To jest ustawione, niestety. Gryfoni się cieszą, ale nie mają z czego. Niech tylko ktoś z Hufflepuffu zobaczy ich na korytarzu. Będą mieli przewalone. Ja to obiecuję. Zordon dopadnie. Czekaj, końcowy. Od 10 do 220. To jest niesprawiedliwe. Gryfoli jest... się cieszą. Gryfolni się cieszą. Ja jako postronny obserwator teraz mogę śmiało powiedzieć, że jestem zachwycona mocno. Wszystko było ustawione. To jest niesprawiedliwe. Tak, to było ustawione. Nie było, nie było tak, to ustawione. Jest ustawione. Było ustawione i koniec. U. Puchoni nie, już obmyślają plan zemsty. Puchoni zagłuszają profesor Nagal. Nie chcą jej dopuścić do słowa. Mają wywalone na szlabany. Wszyscy ich tak. popamiętają. Co to będzie? Nikt nie wie. A Kim tak. nadal leży na ziemi? Podchodzi, podchodzą ludzie z skrzydła szpitalnego i zabierają Kim do specjalnego namiotu leczniczego. Może. Dziękuję za ten mecz, który, jak już mówiłem, był ustawiony. Komentował dla was Kiochaj Takano, który i tak się zemści, i tak. Moja zemsta będzie paskudna. Nie będę patrzył na żadne szlabany, koleje się krew i ja wam to obiecuję. Kiochaj, oparł swoje emocje, powiedziałam coś.